Bogna, kto to jest? To. To jest Iron Man. A uh -huh. to? jest Thor. Ma czapę. Ma czapę. Kto jeszcze ma czapę? A Thor ma? Czemu? Ma czapę. Silver Surfer, nie ma czapy. To... Kapitan Ameryka. Ma czapę. A co ma na czole napisane? Co on tu ma? A. A. A to jest Fink. Nie ma czapy? To jest Fink. Nie, to Żółw. To żów? Mhm. I ma czapę czy nie? Nie. Nie ma. A tu kto jest? To jest Hulk. Mhm. Moja. Ma, zęby. To ten ma zęby. Ten też ma zęby, to Wolverine. To jest Spiderman. Ma spider Spiderman nie ma zębów. To? to jest Storm. Oh, yeah. No Trochę ma, a to jest tor. Oh, yeah. tor ma gdzie? Tor też ma zęby. To jest tor. Oj, oh, to to? To nie jest tor. To jest sokoloko. To? Oh. To jest tor. To jest... A ten pan co tu ma. A! Oh, oh. A! Ah, Kapitan Ameryka. Oh yeah. Ma zęby. Ha, dzieci. A! Dzieci, A, krzyczy. To te ma się. Ten też ma zęby. A dzieci, nie Dzieci, nie bójcie się. To pan. To pan. To tor. Nie, to nie to. To nie Tor. To to. To to Nie, tu jest to. To jest tore. Uh -huh. uh -huh. A to? Iron Man. Ma czapę. Ma czapę. Ma czapę. Ma czapę. Tor też ma czapę. To nie ma. Ten nie ma czapy, to Silver Surfer. Ma czapę. A to jest kapitan, Ameryka, ma czapę. A to jest Fink. Ma a! Ma a! jest żółw, ma żółwia na głowie. No tak wygląda. Następny komiks? Tak? Jaki chcesz? Mm. Myślę, że to Ci się spodoba. Ale oh, ma zęby, nie? To jest Wolverine. Oh, Takie... Jak on robi? Aha. A dzieci co? Dzieci! Nie bój, to Pan! Nie bójcie się, to Pan! Koniec! O, tu. Iron Man ma czapę Ma czapę To to? Tor ma czapę? Nie ma! No to jest tor, Ma czy nie? Nie ma. Nie ma czapy? Nie! Ma czapę To nie ma. Ten nie ma. A to ma. Ten ma czapę. Ma a. Ma a. A to nie ma. Ma. A to jest fink. To... Nie, to żółw. To żółw. <grywa> Okej. <Okay. grywa> o -o -o -o. Tu pani jest taka. O, to. Hmm, to nie jest ta sama. Bo to jest pan. A to, to pan. To też pan. To, to też pan w długich głosach. To pan. To pan. Pan. Pan. Pan. już pijaj sami panowie. Hmm. Lubisz czytać komiksy? Uh -huh. Lubisz? Tata też lubi. Tata też lubi. oj, oj. oj, oj. Tote. To. Haru. Haru. Pip, pip, pip. Pip.